za chwilę w Łebskich Chłopakach. Pierwsza noc z Androidem, Gmail się wymądrza, a mailingi nadal działają. Na koniec trzy bardzo łebskie narzędzia. Zapraszam. Witamy w 30. odcinku Łebskich Chłopaków. Nie można uwierzyć, że to już 30. Okrągły. <śmiech> eee, to przed Wami Dawid Pacha, Social Desk i New Agency kamilciak Social social.de i agencja Social5. I Michał Judas, showroom SHWRM.pl Gdybyśmy nagrywali codziennie, to miesiąc codziennego <grym> nagrywania pobołębskich chłopaków. Dokładnie. <grym> A to wszystko ile? Półtora roku właściwie, tak? Mm -hmm. Masz tak dużo już? Tak, bo <grym> no, długo, długo już no, nagrywamy. No. I ci, którzy nas słuchają od początku, albo ci, którzy nadrabiają nas teraz, jak jesteśmy w filach mówią, że słychać różnicę między naszymi pierwszymi poczynaniami a tym, co teraz. Moglibyśmy sobie kiedyś odsłuchać razem pierwszy odcinek. Dokładnie, dokładnie. <grystanie> razem z komentarzem wy, wy edy edycję limitowaną wypuścimy. <grystanie> dokładnie, kiedy musimy Dobra. zrobić piłkę. Zaczynamy nietypowo bardzo, ale myślę, że interesująco, ponieważ Dawid z zrobił ten krok. Dopuścił się zdrady. Dopuścił się zdrady. Ideałów, religii. I tą zdradą jest Odejście z iOS-a na korzyść Androida. Tak. E, dokonałem tego... Na ta tablecie? Na, na jakim urządzeniu? Nie, to urządzenie w postaci telefon komórkowy. A właściwie smartfon. E, od kilku lat ładnych używam już używam iPhone'a no i w pewnym momencie stwierdziłem, że jednak to jest nie tak. E, wszystkie interfejsy, wszystkie inne urządzenia zmieniają się. Pozwalają na coraz więcej. E, a ja cały czas jestem z tym iOS-em i nie czuję jakby postępu, nie czuję progresu. I się na telefon, który mi teraz pięknie dzwoni, bo jeszcze nie nauczyłem się go wyciszać. te dzwonki słyszę. <laughs> Wiesz w ogóle, telefon z kolorowym siedlaczem, to jest cudowne. Dokładnie. No, e, no i jestem na HTC One. Ponoć najlepszy telefon z Androidem. Absolutnie jestem. Na dzień dzisiejszy. Ciekawy jak... Potwierdzam jeszcze... tę tezę Ciekawe... i teraz jak go dotknąłem, to jeszcze bardziej potwierdzam. ciekawy jeszcze ile miesięcy, bo 3 miesiące temu, gdy już chciałem to zrobić, Nexus 4 był najlepszym telefonem na rynku z Androida. Nexus 4 od początku miałem wątpliwości niego ze względu na plastikową, Dokładnie. budowę, a HTC One jest chyba jedynym telefonem, który jest cały zrobiony w metalu. To jest metal? Tak. No, aluminium. To wcale nie robi takiego. Ono Podobno z jednego kawałka aluminium, czy tak samo jak, nie mm. wiem, z Oczywiście jest, jest, ład, no jest ładniejszy od średniej HTC, ale nie wiem, moim, moim zdaniem nadal do iPhone'a. Jeśli chodzi o... No nie, wiem, ja, no nie wiem, ja wolę kanciaste, tak? A tu, jest, tu są te opu, jest ten opływ. No nie wiem. No i w srebrze wygląda trochę porządnie, To jest edycja czarna. Mm -hmm. Co, co ciekawego w ogóle nie wiem, czy to sam HTC, One, czy w ogóle o Androidzie? Nie, nie, nie, my byśmy chcieli usłyszeć, jak wygląda pierwsze 24 godziny z Androidem kogoś, kto zawsze używał iOSa. Nauczyłem się niezwykle szybko tego systemu, to dlatego, bo miałem okazję kilka razy używać Androida mojego ojca, któremu miał aplikację, tam akurat jest system Samsung, bo ta nakładka jest troszeczkę inna. TouchWiz no, to jest tak, jest tak zupełnie inny, Tak jest zupełnie inny, więc no, zajęło mi to około pół godziny, żeby zrozumieć, jaka jest różnica między shortcutem, skrótem, aplikacją, a jeszcze czymś takim jak Widget. Mhm. Okazuje się, że no to jest niesamowite. Ale jest to fajne, że mogę sobie spersonalizować tą moją stronę główną na połączeniu komórki. Jest e, zupełnie inne podejście. Zupełnie nie? inne podejście. Mogę inne robić sobie skróty. Mogę wyciągnąć fragmenty kontentu z aplikacji na wierzch. Oczywiście nie wszystkie aplikacje to obsługują, ale te, które obsługują, to jest super, że na jednym ekranie bez przełączania mogę jednocześnie przeglądać sobie to, co się działo na feedli i mogę jednocześnie czytać sobie Google Plusa na drugim etapie mam, na drugim ekranie mam e, tra, taski z i jednocześnie mogę od razu te taski a na kolejnym etapie mam jakieś tam aplikację Twittera, Audible jestem ciekawy jak, jak będziesz z tego korzystał bo ja, jak, ja miałem już parę telefonów HTC i, znaczy na Androidzie, ale to był też właśnie HTC i za, za każdym razem opałem się na tym, że pierwsze dwa, trzy dni konfigurowałem sobie te ekrany tak. startowe po prostu po 10, zastanawiałem się, to przenieść tu, to bardziej pasuje tu a potem i tak za każdym razem menu, lista aplikacji i po prostu odpalałem aplikację są osoby, które dałyby się pokroić za widgety. Ja, jest, ja jestem, być może ze względu na długi czas, jaki spędziłem na iPhonie, podejrzewam, że to może być też przyczyna. Ja się nauczyłem, że wszystko na pierwszym ekranie popakowane w katalogi, co mi jest potrzebne. Zwłaszcza, że jest zupełnie inna logika, dlatego, że na iPhone'ie aplikacja jest tylko w jednym miejscu, mhm. a na Androidzie ona żyje zarówno we wszystkich aplikacjach, jak i na twoim ekranie, jak i jako widget i tak dalej. Ona jest jakby bytem wirtualnym, który się może mnożyć może na tych ekranach. No, ale... Ale da się tego nauczyć. Nie, nie. To w ogóle moim zdaniem... Im więcej możemy, tym możemy Wiesz, sami zdecydować, jak, bo ja jak mam, dużo z tych rzeczy chcemy używać. Ja mam też taką manię na iOSie, że ja wiele, wielokrotnie robię przewlewania strony głównej, drugiej, trzeciej, co trzy miesiące przynajmniej to robiłem. W moim przypadku jest tak, że jeżeli włożę aplikację na ios do katalogu, to już jej nie ma dla mnie. Po prostu nie chce mi się rozdziela tego katalogu, korzystam tylko z tych, które są na wierzchu. O, to ciekawe. Dlatego tutaj też nie będę nigdy korzystał z katalogów, które tam są. Zresztą właśnie HTC sprytnie pochował natywne aplikacje Google a do katalogu, żeby użytkownik nie zauważył przypadkiem. Eee, no i to jedyna moja wątpliwość tak naprawdę, jak długo jeszcze będę z tą nakładką HTC, bo jednak chciałbym doświadczyć tego takiego prawdziwego doświadczenia Google'a, tego pure Android experience, a mieliśmy po angielsku nie mówić po na podcaście. Eee, I co ciekawe, póki co podoba mi się to doświadczenie z HTC. Bardzo fajny jest ten ekran taki z tymi newsami, z tym feedem, Trochę mi to przypomina. Co się nazywa. Tak. Oni mają na to swoją nazwę. To jest tylko HTC, Toma. To jest highlights. Highlights. Eee, jest to całkiem fajne. jest to fajne. Zaciąga newsy swojego Twittera, Face'a, różne RSS-y, które mają no, To jest to to to no fajne, jak nie wiem, siedzisz w autobusie, jak szybko chcesz coś przejrzeć i po prostu. Jest to taki, jest taki flipboard. Taki fajer, no. Trochę, no. I to lepiej działa niż na pewno Widget, który zainstalujesz tak. sobie z Google Plus czy czegoś takiego ładnie to wygląda. Jest to fajne i no, nie wiem, czy tego chce się pozbywać, ale no tak nie wiem. Wolałbym mieć natywnego Androida. No i co? Jest, jest to bardzo dobrze wykonany telefon, co ciekawe, są jednak do niedociągnięcia. Ja zauważyłem na przykład, że na GetGlue, w niektórych aplikacjach szczególnie na GetGlue, nie zawsze reaguje na touch, nie zawsze wyskakuje mi klawiatura, gdy kliknę na pole tekstowe. I to jest hmm. niedociągnięcie. Na GetGlue jest taka jedna aplikacja, jedno miejsce, gdzie po prostu się nie da. Po prostu chcę To może dać bardziej wina aplikacji wina aplikacji. Naszego, no właśnie. To chodzące. może być też wina nakładki sens HTC i ten problem może zniknąć, będzie, kiedy będziesz miał przez tego Androida mm -hmm. czy tam CyanogenMod. Ale to jest, wiesz, to nie mając tego serca w GetGlu, no właściwie nie mogę korzystać z tej aplikacji. Więc to jest dosyć dziwne. To jest dosyć dziwne. To to jest tak. dosyć dziwne. A druga rzecz, ten telefon ma, co ciekawe, 4-megapixelowy aparat twórcy tego aparatu HTC stwierdzili, o, że w ogóle inaczej, tak. nie Wtedy ma tu się inny. bawić wyścig zbrojeń mhm. zdjęcia robione 13 megapikselowym aparatem będą zajmować zbyt dużo miejsca na dysku 4 megapikselowe nie są wystarczające tylko trzeba je dobrze robić i trzeba zrobić dobry obiektyw tak, i, i oni mają dużo sztuczek z aparatem, w tym również w momencie kiedy robisz zdjęcie możesz poprosić o 30 klatek wstecz na przykład tego samego zdjęcia i wybrać tą, która jest najlepsza funkcjonalności aparatu HTC One, wiele może pozazdrościć. Samsung moim zdaniem w czwórce przeszedł w drugą stronę. Jak się otwiera ich aplikację do zdjęć, to człowiek się czuje kompletnie zagubiony, mhm. bo są tam funkcje, które nawet z nazwy nie rozumiesz co robią, a tu pokazuje się, okazuje, że robisz 100 zdjęć i wybiera tak, żeby wszyscy byli uśmiechnięci i wybierasz, że twarze z jednego i zabiera do drugiego. Szaleństwo. Myślę, że tu też można pójść za daleko. I ten teraz wyścig zbroje w telefonach rzeczywiście odbywa się na aparaty fotograficzne i na software do robienia zdjęć, ale też można przesadzić. Ale dziwne jest to tłumaczenie o dysku. Przecież możesz tu kartę wsadzić, prawda? Nie możesz. To jest wycięte z jednego kawałka metalu. Ale jest. Czyli idą w stronę. No, ale to nie tłumaczy. Ale to nie tłumaczy tego, że nie można nic wsadzić, chyba że jest wycięte. No nie, przecież mogę włożyć kartę z sim, prawda? Yy, czyli trochę, trochę ten, w stronę Apple idzie w takim razie HTC bo to, moim zdaniem, było największą zaletą tych telefonów, że mm. po prostu można było sobie. Nie było tak, że musisz kupić X Giga, jeżeli chcesz dwa w razy więcej to też nie można w, twór, w Samsunga Galaxy zawsze? S4 moim zdaniem też nie można. W Nexusa nie można, ale wydaje mi się, że w Samsunga zawsze można było włożyć kartę. No, w HTC też zawsze można było no i właśnie. już nie można. Czyli, czyli jednak tutaj spodobała się droga Ap Apple'a in, innym... Ja muszę powiedzieć, ja że ma... ja, co prawda przyznaję, że w momencie kiedy przesuwałem się na Androida to to był um, Gingerbread, a nie Jellybean, tak? Więc jakby ile? dwie wersje temu, wcześniej Androida, to moje pierwsze doświadczenie z klawiaturą spowodowało, że niemal zacząłem próbować sklejać mojego iPhone'a i mówić co ja najgorszego zrobiłem ale na szczęście znowu potęga Androida polega na tym, że można sobie ściągnąć genialne, jest, przynajmniej są przynajmniej trzy świetne programy klawiaturowe, które robią cuda, czytują Twojego Gmaila i Twittera i uczą się Twoich z zwłomułowań, więc to też można naprawić, więc e, życzymy Ci dużo szczęścia na e, nowej drodze kole, Kolejna rzecz, nieprawdopodobna jakość głośników, które tutaj są chyba z firmy Beats Audio, no, no niesamowite, po prostu można sobie mówić, naprawdę filmy z takiej odległości, wszystko słyszysz idealnie, wyraźnie. Znaczy, bo ich kampania w Stanach Zjednoczonych i kampania skupia się na tym. Jest zresztą bardzo pomysłowa. Pokazane są zespoły muzyczne, które grają tyłem do publiczności. I oni mówią, że postanowiliśmy postawić głośniki tam, gdzie to powinny jest... być. Czyli tak, ja... Bo ja w ogóle, ja w ogóle jestem od, odwrotnym, trochę, mm. e, odwrotnym trochę przykładem, bo ja niedawno się przyszedłem na iOS-a z komórce pierwszy raz w życiu na pierwszą rzecz Apple'a I, i głośnik i to, że on jest mm. na dole, e, to jest dla mnie jedna z dziwniejszych rzeczy w tym telefonie. I to, jak, jak oglądam coś, z muzyki i to, że to dobiega z dołu, dla mnie jest bardzo dziwne, plus tutaj tak naprawdę ten głośnik, one są po dwóch stronach, ale jeden jest do dzwonków, a jeden jest do, do muzyki, czyli tak naprawdę to stereo tutaj mm -hmm. jest takie... Dobane. Nie wiem, czy jest w ogóle stereo tak naprawdę, bo one wychodzą z tego samego miejsca dokładnie, więc takie... Także umieszczenie tego na, na przodzie zdecydowanie, zdecydowanie ma sens. Niesamowita też jakość w ogóle połączeń. Zobaczymy, co będę mówił za miesiąc, jak się przełączę na playa, ale póki co jestem, no naprawdę byłem w szoku jak mogę z kimś rozmawiać, czuję się, że ta osoba była w tym samym pokoju, a wcześniej jednak to było takie rozmawianie z babcią w, Amery w Ameryce nie chciałbym porównywać aparatu iPhone 4, który jeden ma swoje lata z nowym telefonem, możliwe, że ty masz piątce, coś zupełnie innego No, co najśmieszniejsze Wybrałeś moment do przełączenia się bardzo strategicznie, ponieważ w przyszły poniedziałek zostanie ogłoszony iOS 7, który być może, być może. będzie najnowocześniejszym systemem na no smartphone ever. To trochę mnie oczywiście ale Coś tam wyciekło już, jakaś spłaszczona jedna z aplikacji natywnych, więc tak? będą spłaszczać, zobaczymy. A mnie, mnie bardzo ciekawi, czy sposób wybierania numerów już, jak, jak Ci, czy coś z, No nie jest może? najlepszy, to naprawdę. No, ale nie, to, a właśnie. HTC ale... cały czas używa tego okropnego paradygmatu, że naciska się na numery i wtedy to są litery? To jest, to jest świetny paradygmat. O oh ja my God, ja God. nie, nie widzimy tego. Masz wybieranie numerów, że jak, piszesz, jak chcesz do mnie, nie, ja, a weź pisz tutaj tam Michał tak jakby M, no właśnie szóstką. No, moim zdaniem to jest mm -hmm. najbardziej tak. wygodny sposób wybierania tak, numerów. Tak, aj, tak. na I to, że masz tego rację. nie ma w Apple'u co, codziennie doprowadza mnie do szewskiej pasji. Naprawdę, ja codziennie zaczynam wybierać numer tymi, nie ma, więc muszę pisać kliknąć w search, Naprawdę pisać Wybieracie w numery przez wpisywanie ich w paliwali. Nie wpisywanie nie, nie, nie. numerów, tylko pisuję. No, tak, tak, ja, tak? tak? ja używam wyłącznie serca. W, że... w ogóle inaczej nie wiem. To jest tak niesamowite, <laughs> że tak inaczej spojrzeć na tak powiem. prostą rzecz. Dla mnie to jest to, to jest największa wada iOSa, no. że nie ma takiego wybierania numerów. Może jest apka do tego, ale. Oto, to, słuchajcie, nawiguje. potęga Androida każdemu jak lubi. Druga sprawa jest taka, że ta naprawdę największa zmiana dla mnie to jest to, że mogę teraz dowolnie przeglądać treści zewsząd w wygodny sposób. Po drugie, dowolny sposób je organizować, shareować, katalogować sobie przez tak, dowolne zresztą. aplikacje, nie muszę robić tego przez maila. Szer jest najważniejszym, nie, tak. moim zdaniem, tutaj elementem, który przewagą Android. Jest jest. To... Andro Właśnie to... czujesz się jak w kaftanie bezpieczeństwa. Bardzo jako... tak, <grymka> <grymka> po <prostu grymka> dobre pokonuje. Tutaj... Trochę czujesz się jak na Kindlu tak naprawdę, nie? Nie, no, bardzo dobrze. To jest tak, czujesz się jak wariat, któremu zabrania się różnych rzeczy, bo jest. Nie ma bo Amerykanie są na tyle głupi, że nie potrafiliby tego ogarnąć, więc ten. Czuję po prostu, że pewne klapki zostały odblokowane. Zobaczymy, co będzie po zbliżu 4 dniach. Zerwałeś łańcuchy. Zerwałem łańcuchy i... I jest jeść tej konferencji. No, zobaczymy. Myślę, że możemy za miesiąc na przykład pogadać mhm. o, jeszcze raz o tym i zobaczymy, czy jakieś kolejne wnioski ci się nasuwają. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie pierwsze dwie doby były dramatyczne i naprawdę chciałem wrócić na... Zastanawiałem się skąd wziąć następne kilkaset złotych, żeby wrócić na iPhone'a, A to było tak źle przez pierwsze dwie doby. A później nagle zobaczyłem, że cokolwiek chciałbym mieć z iPhone'a, to mogę sobie to zainstalować. Jakby, że, tak, że nie ma takiej apki, się nie zrobił, zwłaszcza teraz. Wtedy może było trochę gorzej. Ale przed chwilą właśnie, przechodząc do drugiego tematu, przed chwilą właśnie Dawid skorzystał z potęgi Androida i załadował sobie na telefon nową aplikację, chociaż nie jest dostępna w Play Store, czego użytkownicy iPhone'a zrobić nie mogą. Nie musiałem hakować. Tak, bez, bez konieczności hakowania. Apką, którą zainstalowałem, którą ja również dosłownie kilka godzin temu zainstalowałem, jest nowa wersja Gmaila która update'uje interfejs ten na Androidach y, do, do stanu, jaki mamy teraz w webie od kilku dni czyli do, do nowej funkcji, jaką Gmail nam proponuje czyli do autosortowania treści wewnątrz maila czyli już nie ja odpowiadam za swoje filtry, ale też Gmail może sam nam filtrować je kategorie, które podpowiadają to jest social, promotions i updates można sobie zdefiniować oczywiście swoje. I każdy filtr może stać się taką zakładką. Ja bardzo lubię, ja w ogóle we wszelakich aplikacjach bardzo lubię interfejsy, które są w tabach, więc mhm. akurat to, jako, jako paradygmat, to mi pasuje. Trochę tak. mniej mi pasuje to, że Google będzie zgadywał, chociaż zazwyczaj, jak dotąd, tak jak w przypadku Priority Inbox, udawało mu się zgadywać w moim przypadku dosyć skutecznie, więc być może będzie OK. Mhm. Wszyscy macie włączone już to. Widzicie to już te taby. Ja tego nie, ja nie, ja nie ma. W Wordie tego nie ma. Jeżeli byście chcieli to zobaczyć, to możecie nacisnąć na klucz zębaty w mm -hmm. prawym rogu. Na configure inbox. Zobaczycie mm -hmm. so tam taby, naciśniecie OK i nagle taby się pojawią. OK, jest. ładuje się. I, I teraz zakładka social, jako dla mnie dla osoby, która dosyć aktywnie korzysta nie, zarządza, ustawienia, przepraszam. O, jesteś na apsach. Mhm. Aha, na appsach nie ma na apsach włączonej tej funkcji. Obstawiam. E, bo to jeden z minusów apsów, ale może o tym później. Tak. <laughs> Natomiast zakładka social, jako dla osoby, która w mediach społecznościowych. Działa intensywnie, jak wielu mówi, zbyt intensywnie. <grych> Dla mnie to jest super. Akurat to, to, że wszystkie śmieci z Facebooku, Twitterów i tak dalej będą się znajdować w jednej zakładce, no ale to Ale właśnie widzę, że Facebooka nie rozpoznaje a nie widzę tutaj teraz nie rozpoznaje Facebooka, nie, nie uważa go za social no W ogóle dla mnie ciekawym jest bardzo to, że macie w ogóle powiadomienia z Facebooka i Twittera w mailu, bo dla mnie męczyny, ja mam, mam, mam, wszystko, mam wszystko ja wydalone. też wszystko włączone, ale akurat I tak tak sumie. często jestem na fejsie, że dla mnie wysyłanie z mailem jeszcze tego wszystkiego tak, to jest już do dzisiaj content, zdecydowanie jeżeli zawsze powiadomienia z fabki Facebooka by działały, to Aha. miałbyś rację, ponieważ nie zawsze działają to czasami ten mail o tym, że się wspomniano Mhm. w sumie nie powinienem się to przejmować, ale mhm. to, to wiadomo, wszyscy mamy ADHD i obsesję na temat tego, że coś przegapimy no, Kamil, nie jest to twoim zdaniem takie rozwiązanie, które się nie nadaje dla ludzi, którzy stosują metodologię Inbox Zero? Inbox Zero? Tak. Bardzo dobrze się nadaje dlatego, że on sam dokonuje pierwszego wyboru, a później wchodzisz w social mówisz, zaznacz wszystko i usuń nie musisz teraz wybierać w Inboxie głównym to jest z Facebooka, to, to jest z Twittera, to jest z Google Plusa i to jest z Google Plusa, tylko za, mówisz zaznacz wszystko i usuwasz. Wiesz, dla mnie mail z Aula Polska to nie jest promotions, to jest coś, co chcesz zobaczyć. A i tutaj jest problem, to jest moje zmartwienie, że być może, jeżeli, słuchajcie, Google i Gmail od zawsze robił tak, że wprowadzał funkcje, ludzie zaczynali ręcznie sortować rzeczy, Google się tego uczył i po miesiącu działało idealnie. tak? Więc mhm. ja podejrzewam, że ta sama logika będzie zastosowana tutaj, zwłaszcza, że tutaj prawda, zwykłym drag and drop możesz po prostu skategoryzować coś jako mhm. jakąś zakładkę i on się wtedy tego uczy. tak? Więc podejrzewam, że taka będzie sytuacja, ale tak, największa obawa polega na tym, że Google się będzie mylił. Znaczy... Dla mnie tak, ja to też właśnie o tym trochę później powiem, bo jestem świeżym użytkownikiem Google Apps, takim poważnym, bo wcześniej byłem takim tymczasowym i dla mnie w ogóle, ja to miałem już w swoich skrzynkach zawsze zrobione katalogi, etykiety i tak dalej, także to było, ja to zawsze miałem, tylko że nie robiło, nie robiło się to automatycznie, tylko dla mnie to jest podstawa w ogóle, mhm. podstawa rzeczy, dzielenie maili właśnie na to od kogo są, robienie automatycznych filtrów, to żeby to wpadało do rzeczy, do spraw księgowych, tak, do spraw IT i tak dalej. Od zawsze to robię. I mega mi się podoba to, że wyniesiono to na górę do poziomych tabów, bo tak. dotychczas w Gmailu to było po lewej i to nie było wygodne. Jeszcze to się czasami zwijało, nie wiadomo Właśnie, czemu. To było, to było, to było to mega wyderwujące. Tak, zapomniałeś o tym. Jest to, tak, to, jest to, że Gmail sam wybierał inteligentnie niby to, które taby powinny być tak, schowane, tak. bo dawnych nie to, używałeś to, to że zaprowadzało mnie do sprawa. Więc Wyniesienie tego na górę jest, jest super pomysłem. Natomiast mnie zastanawia to, czy na przykład właśnie to, że tam jest zakładka promotions, czy nie, to, to nie wpłynie na to, że te newslettery totalnie zaczniemy olewać niedługo. Bo po prostu już będziesz miał... To jest trochę tak, jak były te notyfikacje na Facebooku, te takie... Mm -hmm. e, od, tak, od, tak, że można to, było update'y, tak? To, tak. Update. I to przez to, że to wynieśli na początku na zewnątrz, to się stało coraz mniej ważne, coraz mniej ważne, że wszyscy o tym zapomnieli. I zastanawiam się, jaki to będzie miał wpływ właśnie głównie na te maile promocyjne, newslettery, o których też chcemy jeszcze dzisiaj pogadać czy to nie spowoduje, że wydzielenie tego tam, bo o ile to, jeżeli to się miesza cały czas z tymi twoimi mailami codziennymi, no to tu masz coś służbowego, tu na chwilę chcesz zrobić przerwę na sekundkę i pójdziesz do maila w górę i zobaczysz, co tam coś twój ulubiony sklep nowego ma, tak? A tutaj będziesz musiał specjalnie przejść, tak jakby zrobić sobie czas na promocję, przejść do tej zakładki promocji i nagle zacząć sczytywać to i boję się, że to może być kto wie, czy na przykład no, Gmail raczej, Google nigdy nie zarabiał nic na e-mailach promocyjnych, Rabiają na reklamach wokół tego, więc może. I zarabiają tak, to, to raz. Tak. Oni chcą wiedzieć, to, że... że one przyszły, ale wcale niekoniecznie chcą ci je pokazywać. No to lepiej pokazać to za zamrożone. To, z... to prawda. Dla Dzięki. mnie idealnym porównaniem jest to, są listy na Facebooku. Tak, jak close friends mhm. i tym podobne. W momencie, kiedy one weszły, to stały się pustym w ogóle przestrzenią. Dla mnie, dla mnie zakładki typu update'y fanpage'owe i mm tak -hmm. i tak dalej, to są puste przestrzenie, ja tego nie widzę, jestem kompletnie ślepy na to, że tam to jest nigdy tam nie zaglądam, chociaż właśnie mi je wygodnie wydzielono, żebym mógł je tylko oglądać co powoduje, że nigdy ich nie widzę i wszyscy ci, którzy zajmują się marketingiem typu mailing są zmartwieni trochę co się stanie z ich mailami zwłaszcza, że w Polsce Gmail ma bardzo dobrą pozycję, jest, jest bardzo emailing. mocnym dostawcą no to tak jest właśnie, że wiesz, zapisujesz się do newslettera na jakimś blogu, świadomie. Pomijając te nieświadome sytuacje, bo hmm. wtedy kiedy Cię bombarduje jakaś firma. Um, I chcesz dostawać maila, tego, tak sw tak swojego znajomego, to jest Twoja decyzja. I teraz Gmail Ci to odbiera, e, no oczywiście nie na siłę, to jest opcja, no to... prawda? E, I Na razie, sobie no, na razie A, to, to jest trzeba to. Trzeba też przyznać Googleowi, Gmailowi, że te Inbox Viewsy, Zawsze oni wprowadzają nowe, te tam priorytety, najpierw oznaczone gwiazdką, bla, bla, bla, ale i tak zawsze możesz wrócić do klasycznego widoku. I to mnie właśnie zastanawia, bo, kurczę, Gmail dla bardzo wielu osób stał się synonimem e-maila, tak? To jest tak naprawdę e-mail, to jest Gmail. Nie ma, nie ma takiego rozróżnienia. I oni wprowadzają nowe rzeczy i tak naprawdę trochę zmieniają w ten sposób w ogóle myślenie o e-mailu. I tak jak kiedyś się zastanawialiśmy, jak e-mail będzie ewoluował i tak dalej. Wydaje mi się, że Gmail tu będzie to wyznaczał tak naprawdę. I to jest to jest zdecydowanie krok w kierunku jeden adres, bo to też jest, też jest inna sprawa, że nie wiem, czy wy macie prywatny adres służbowy. Tak, ee... siedem adresów, które aktywnie nie korzysta. Tak nie chcę o tym rozmawiać. No ale rytanie, to też jest, to też jest taka, tak, takie te, te taby, te etykiety trochę tak wydaje się, że idą w kierunku tego, możesz mieć jeden adres e-mail, my ci po prostu... Och, to jest świetny pomysł. My ci po prostu posegregujemy te, te rzeczy. Tak? Ja, bym tak bardzo chciał. Chciał. ja bym tak bardzo chciał. To jest świetny pomysł, ja chyba to no zrobię. W końcu będę miał interfejs, który by logicznie mi poka tak. tak robił, że ja bym miał otwarty, to nie, no, ale ja nie lubię używać webowego tego. To jest co rozmawialiśmy sobie wcześniej o tym, tak. o narzędziu, które się nazywa e, AirMail, Niestety musiałem no i... wrócić do Sparrow, air AirMail nie nadaje się na razie do używania. To jest za bardzo beta. Wraca się cały czas, jest bardzo wolny. To, że się... Wy... właśnie, prędkość. To, że musisz czekać 4 sekundy na archiwizację danego nie, Mail jest moim podstawowym to. narzędziem tak. Tak, istnienia. 4 sekundy to jest tak, około... godzina dziennie. Miałem ogromną, ogromną nadzieję, że, że będę to korzystał, ale w momencie, kiedy mam więcej niż... Na szczęście Mailbox ogłosił, że wchodzą na desktopa. O, no, okay. A na, pewnie tylko na Maca, czy na. Ach, obawiam się, że może tak być, ale nie wiem tego. Natomiast tak, no, ja, ja no, tak ale pomysł jest dobry. To by było nasz sposób na to, żeby szukać Gmaila i zrobić z niego unified inbox, zamieniając każdy z zakładek na, w kolejne konto mailowe. No dobrze. To ale... Całkiem niezły, byłby. Bo... A im so, korzystasz z appsów. I jeżeli jestem na przykład na innym koncie swoim Gmailowym, to mam osobny kalendarz, oddzielny, oddzielny dysk. Jak klikam w załącznik albo w cokolwiek innego, to odsyłam je od razu do dobrego miejsca. tak to korzystając z jednego, z Gmaila prywatnego na przykład, no to musiałbym za każdym razem tam się przelogować. Ale to jeżeli masz 7 Gmail i 7 skrzynek,. 3 Gmaile mam, 3 3 ale to nie rozumiem. Czy są pootwierane je codziennie w trzech różnych oknach? Czy jak no nie, sobie tak. Dokładnie tak. To mam. jest hacking. To jest hardcore. No. Ale to o czym mówisz, czyli ta wygoda, niby dotycząca otwierania linków do kalendarzy. Niestety nie jest prawdą, bo jeżeli jesteś zalogowany do trzech różnych kont i jedno z nich jest apsowe, to z linku gdziekolwiek bądź nie dostaniesz się do apsowych i powie Ci jesteś zalogowany na swoje domyślne, nie apsowe konto. Wyloguj się ze wszystkich kont i zaloguj się tylko na appsowe, żeby otworzyć ten załącznik. Nie, nie. Przełączasz sobie w górę akurat które, które konto chcesz, a jeżeli klikasz na linka z, danej, z danego appsa, który pasuje, to nie musisz przełączać. On wykrywa, z którego, z którego kliknąłeś. A, z jeżeli prawie. z wewnątrz jego... Z wewnątrz, tak. Więc robienie Unified boxa na jednym Gmailu, to no nie za bardzo się będzie sprawdzać po prostu. Ale może nam podarują to w prezencie, skoro już mają interfejs. No, dokładnie. E, to kontynuując w takim razie temat maili, i też rozmawialiśmy chwilę o, o tych tak. newsletterach, co, co w ogóle, czy wy jesteście aktywnymi subskrybentami newsletterów? I no, to tak naprawdę ja bym podzielił je na e-commerce'owe, tak? Bo e-commerce'owe newslettery to jest stricte Business. Wejdź, kup i tak, kliknij i kliknij kup. No a inne newslettery, typu jakieś update'y, właśnie, nie wiem, aula, tak, że mm -hmm. jest nowe wydarzenie, no to, to, to nie jest taki stricte dla mnie newsletter właśnie taki wciskający, może nie wciskający, nakłaniający do zakupu, tylko, tylko informujący. Korzystacie z, w e commerce z newsletterów? Ja jestem zapisany do paru newsletterów, natomiast moją taką... Yy... Ja jestem bardzo czuły na to, co te newslettery później zrobią. Mhm. Jestem bardzo na to wyczulony. I są takie firmy, które bardzo szybko zdradzają moje zaufanie i wtedy muszą opuścić moją skrzynkę i wrzucamy albo do... Gmail jest tak dobry w spamie, że czasami wygodniej jest, zamiast odsubskrybować się, to kilka razy wrzucić go do spamu i więcej się go nie zobaczy. Ale to jest to. Dla mnie jest bardzo istotne. To po pierwsze. Czy on nie zdradził mojego zaufania w tym sensie, że nie wyśle mi na przykład trzech maili jednego dnia? Mhm. To jest na mnie no, -no. A, a druga rzecz, to jestem też bardzo przeczulony na to, jak wygląda ten newsletter. Bardzo lubię newslettery, które content pchają mi w oczy bezpośrednio, kiedy się je otworzy. Tak? Czyli jeżeli są produkty, to ja chcę zobaczyć 8 produktów, które oni mi próbują pchnąć i ja sobie na nie kliknę wtedy, jeżeli coś jest interesującego. Ale nie lubię tych, które... Wejdź i zobacz, wtedy nie, nigdy ty nie znajdę się na tej stronie. To jest też dla mnie wa ważne, dlatego że czasami to jest taki dla mnie poranny katalog nowości. Mm -hmm. Wiesz, jakby. W tym sensie dla mnie jest bardzo atrakcyjne to, że nie lubię newsletterów niespodzianek, wolę newslettery, które mówią mi co mają do powiedzenia. I to są moje dwie zasady. Ale tak, mam trochę. I rano jak jadę do pracy i one zazwyczaj przychodzą do mnie rano. Niektórzy mają inną politykę i też to jest dobre, bo się wyróżniają, jak przychodzą o 16 jest, na przykład. to jest też temat. Nie? Te, temat Natomiast rano jadę, jadę sobie, teraz już nie jeżdżę do pracy, bo ch chodzę, ale jak jeździłem, to rano siedziałem sobie z telefonem i sobie przeglądałem i otwierałem na telefonie te hmm. newslettery, które przyszły. Dla mnie newsletter pełni taką rolę bardzo informacyjną. Owszem, śledzę kilka e commerce ale to głównie po to, żeby zobaczyć, jak one to robią. Traktuję te e commerce jako startup'y, które śledzę. Podobnie jak wcześniej i do tej pory śledzę bardzo uważnie newsletter megafonów, fanpoint'a, wszystkich tych zagranicznych odpowiedników, Tiger Lily Apps. Po prostu to jest takie dla mnie źródło informacji, na którym mogę polegać. Będę zawsze wiedział na czas, co się dzieje w tych startup'ach. Więc jak najbardziej pod względem biznesu w ogóle mojego, newsletter to jest dla mnie bardzo ważnym narzędziem. Ja... Taki newsletter. Taki newsletter, taki, taki newsletter śledzę. Bo... Nerdcore. Nerdcore? <laughs> no. Nie ale... pomyślałem w ogóle o tym. Takie ja newslettery ja... to ja ostatni raz, jak ja miałem taki newsletter w skrzynce w 98. <laughs> nie, ale ja bardzo podobnie tak naprawdę na swoją skrzynkę, tą główną. No, nie, specjalnie mam newslettery pozapisywane. Mam fajkowy adre adres, na który mam dużo newsletterów, mm. które codziennie w zasadzie <laughs> sprawdzam, ale sprawdzam je głównie pod kątem tego. Co tam jest, jak to jest zrobione, mm. jakich Cold Action mm, używają i to tak też, dalej, to też. Żeby, żeby zobaczyć, co, właśnie co coś fajnego wymyślili, ale tak, żeby samemu z tego kupować, nie, nie bardzo. bardzo. Ja wolę wejść wejść do. Jak mam ochotę na to i czas, to po prostu schodzę tam, gdzie wiem, że coś chcę kupić i po prostu, po prostu przeglądam. A jest to bardzo ciekawe, bo też patrzę na to z drugiej perspektywy, czyli z perspektywy e-commerce wysyłającego newslettery i generalnie dla nas newslettery to jest najtańszy sposób, naj, najbardziej efektywny, kosztowo sposób pozyskiwania zamówień, tak? Czyli mając x do wydania, jeżeli wydamy to na, na ma mailing, może inaczej, koszt pozyskania nowego zamówienia mhm. z newslettera jest najniższy po prostu, bo no to, jest, to jest dosyć oczywiste, tak? bo mamy tam ludzi, którzy chcieli dostawać te maile, czyli są zainteresowani naszymi produktami, plus same systemy mailingowe też nie są. Nie są jakieś przeraźliwie drogie i koszt wysłania jednego maila jest bardzo niski, biorąc pod uwagę miesięcznie, i dzięki temu koszt pozyskania zamówienia z tego jest, jest też stosunkowo niski. Natomiast, tak jakby to jak, one, to, jak ważne jest, jak one wyglądają, z jaką regularnością są wysyłane, o której porze dnia i nocy, dnia i nocy są wysyłane. To jest naprawdę to jest dziedzina wiedzy totalnie odrębna chyba i komersowa. I... Showroom jest wysyłany w porach, które nie są zagęszczone przez nie na newsletter, szczerze mu powiem. W dosyć nietypowych porach dostajesz showroom. To staramy się eksperymentować tak naprawdę z tymi patrzeć co, ale to, to jest tak to tak, jest tak, tak, tak ciężkie tak. do eksperymentowania. Każdy, ja newsletter, każdy newsletter ma inny content. Dokładnie. i Każdy dzień jest inny, jest inna pogoda, jest, wiecie, jest mecz, jest coś, no tak naprawdę ciężko, tak strasznie ciężko jest to przewidzieć. Który, który dzień, która godzina będzie najlepsza, że tak naprawdę czasami to można po prostu zgadywać. Oczywiście ale wiesz, no. przepraszam, wasze newslettery spełniają pewną super, właśnie tą funkcję. Pewnie wolałbym sobie wejść na stronę i pogrzebać, ale nie codziennie to robię. No tak. Więc strona w pewnym sensie przychodzi do mnie i tak, się wyświetla dobrze. mi tam, gdzie Zazwykle. ja i tak jestem. Tak skonstruowany newsletter moim zdaniem Wiesz, to nawet może być początek tego brauzu. Przepraszam no. za oh, anglicę znowu. To jest początek tego przeglądania, tak? Pierwsza rzecz zwróciła moją uwagę, wchodzę no tak, i robię next, i next, ukaż. next. Tak, wystarczy, żeby ta jedna rzecz przykuła moją uwagę. To jest w pewnym sensie www, które przychodzi do mnie, zamiast ja przychodzi do to niego. To jest dużym wyzwaniem, bo jednak domyślnie skrzynki nie pokazują nam zdjęć, czyli zawartości. Dlatego robisz newslettery nie w obrazkach, tylko robisz w HTML-u. Ale to mało kto robi newslettery, żeby wysyłać content razem z tobą. Zazwyczaj musisz kliknąć Nie, bo load i Gmail load. praktycznie 100% wycina takiego contentu. A są jakieś triki na to, żeby jednak pokazywać zdjęcie? W ogóle, w ogóle zaprojektowanie dobrego newsletteru na Gmaila nie jest, takie, nie jest takie oczywiste, bo Gmail ma, z tego co pamiętam, nie, nie ma oficjalnej listy wyciętych tagów z Gmaila, ale Gmail nie, nie pozwala Ci zrobić niektórych rzeczy, które w HTMLu spokojnie zrobisz, ale jak wyślesz to do Gmaila, to to się nie pokaże w ogóle, na przykład mm. bo Gmail to wytnie. To jest tak jakby stworzenie takiego szablonu newsletterowego, żeby się dobrze wyświetlało, wszystko było widać, nie jest takie proste. I trików tak naprawdę nie ma. No, nie wiem, nie kojarzę teraz w tej chwili jak Gmail, czy jak raz się zaakceptuje obrazki z zewnętrznego źródła, to czy tak. Gmail to opcję, Możesz nacisnąć no raz, albo możesz od tej hmm. pory zawsze. No Generalnie nie wiem, jak nie, nie, nie znam żadnych badań, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy zapisali się świadomie do newslettera, po prostu klikają, tak. ściągają i już wtedy, wtedy ściągają. Nie mówiąc o tym, że to jest dla Was, to jest jeszcze lepsza bramka w ogóle i wszystko to w Analyticsach można zobaczyć to jest jeszcze kolejny filtr, tak? Spośród tych, którzy się zapisali, więc już wykazali pierwszą chęć, ilu z nich uznało, nie, nie, to zawsze, to, to zawsze chęć. No to to tego, jest następna... Tego, tego raczej nie sprawdzimy chyba tak łatwo, Czy moglibyśmy jakoś to spróbować. Zasysa, to zasysa, kto zawsze. nie zasysa. No tak, ale tak naprawdę w ogóle wszystkie systemy e-mailingowe, to czy ktoś otworzył, Uzależniają tylko i wyłącznie tak naprawdę mm -hmm. od tego, że wyświetli obrazek mm -hmm. jeden piksel gdzieś tam w rogu i on oznacza, że pobrał. Więc jeżeli ktoś nie wyświetla obrazków, to de facto nie wiemy, czy w ogóle otworzył niestety to czy, to dziś, czy wpadł do spamu. No bo przecież możemy sobie wysyłać. E, e, newslettery z samym tekstem i co wtedy tego nie jest się w stanie zbadać. Nie. No, tak jak wyślesz maila do, do mnie, nie wiesz nigdy, czy ja go otworzyłem. Nigdy Musisz uruchomić jakąś formę spust. Czyli który... jeżeli wysyłasz newslettery tekstowe swojej firmy i masz bardzo dobre ekserystyki, to znaczy, że niekoniecznie robisz coś źle. <śmiech> Też <śmiech> w temacie wydaje mi się, że ciekawe, ciekawe jest... My, że jeżeli wysyłasz tekstowe newslettery, to, to możesz znaczy... założyć, że <śmiech> robisz coś źle. To prawie. <śmiech> to chyba, że masz poziom nerdko. Ale po nerdko, tak. Temat, co, co mi się podoba, to jest to, że w Polsce systemy do wysyłania. Jak, jakimś dziwnym trafem, po, nie wiem, czy to jest polsko, można powiedzieć, że Polska jest zagłębiem, ale w, w nowy Freshmail, który jest naprawdę świetnie zrobiony. Tak. Ma, bardzo rzeczy, Ma tak. swoje wady, jak każdy system do e-mail marketingu, ale jest, ale jest piękny. GetResponse też jest ogólnoświatowym systemem mailingowym, też, też powstaje w Polsce. bo coś. Mam wrażenie, że jesteśmy... Słyszałem to, to, jeszcze jeden, ale już teraz nie pamiętam. Zaraz mi się szpałem. no My akurat korzystamy z MailChimp'a. Um, on ma... No, na przykład MailChimp jest świetny w segmentowaniu list, list już, które masz, tak? W, w, w FreshMailu, def, testowaliśmy to w tym nowym FreshMailu, musisz, jeżeli masz listę i chcesz posegmentować ją po tym, czy ludzie otwierają Twojego newsletter, czy kupili coś na przykład u danego projektanta kiedyś, to musisz tworzyć nowe listy, nowe listy, nowe listy. A mail im umożliwia fajne po prostu sobie segmentowanie jednej listy i wysłanie takiego maila do takich ludzi, drugiego do, do, do, do, do, do, do, do, do takich. A z drugiej strony, na przykład, Freshman ma świetne narzędzie do testowania AB: możesz wysłać, możesz wymyślić dwa tematy newslettera, on je wyśle automatycznie do paru dziesięciu na przykład osób, sprawdzi procentowo, który temat jest bardziej, częściej otwierany i wtedy reszt, do reszty Czujmy. listy wyśle już ten wybrany, lepszy, lepszy temat. Mm -hmm. Także, no i to jest, to jest też problem z newsletterami, że jest narzędzi, no nie wiem, co najmniej paręnaście dobrych, z których można korzystać i każde ma coś się. dobrego, ale kurczę, ale... Nie, nie, nie zawsze. Freshmail tak się tak teraz bardzo zmienił, to newslettera. Tak, tak, tak. no właśnie, i... nowy Freshmail tak. wygląda naprawdę pięknie. Ja, a wyglądało dotychczas był mega oldschoolowy, no. mm -hmm. mega oldschoolowy. Był bardzo, bardzo klasyczną stroną internetową. No, mi się bardzo podoba to, że właśnie takie startupy niestety start u nas się rozwijają i to jest bardzo poważne narzędzie, bo przez, przez ten cały szum z socialem był taki moment, kiedy mówiliśmy, nie, maile już nie mają znaczenia. No, Ale naprawdę wręcz ta na mówiliśmy z pogardą o mailingu, jako nienowoczesnym, okropnym, śmiecącym, takim, który nienawidzą go użytkownicy. To nie jest do końca. Problem. Ale też z naszych doświadczeń, na przykład wysyłanie mailingów do obcych baz, czyli do po prostu kupienie bazy mm. e, ludzi, którzy teoretycznie coś tam albo coś tam, e, totalnie się nie sprawdziło. Totalnie. Po prostu wyniki z tego były tak słabe, że aż no, płakać nam się chciało, jak to zobaczyliśmy. No właśnie. I nie wiem, czy to jest nie wiem, czy to jest standard. Też tak jakby mega mnie dziwi, bo. Na, na przykład mam tak jedną osobą działalność gospodarczą i e-mail niestety jest, jest publiczny i dostaję bardzo dużo takich hamskich kupionych po prostu e mailingów, do których ktoś zebrał bazę tych wszystkich maili z działalności gospodarczej i wysyła wszystkim, sprzedaje po prostu e-mailingi do nich i nie wiem, moi, dla mnie to, są, to jest antyreklama, jak ja widzę, że ktoś to wysyła to tak jakby pod, od razu sobie mówię, nigdy nie korzystam z ich usług no najgorsze jest, jest to, że mój. jest taka form, formułka, która sprawia, że to jest legalne no, to jest też nie paralegalne, wiem, jak, nie oczywiście. wiem jak to jest do końca ale to jest też, dokładnie to jest też straszne, także nie wiem jak to u innych działa, ale u nas własna, organicznie zbudowana baza super. No właśnie, poruszyłeś bardzo dobry temat, Michał. Bo mówimy o tym, jak wysyłać, jakie robić call to action, jakich programów używać do wysyłki, ale jak w najlepszy sposób zebrać bazę mailową dla twojej firmy oh, W legalnym, co oznacza, że masz jakieś trzy legalne. sposoby. <głosy> Nie no, <głosy> to najlepiej zrobić Twoje znajomy. No, generalnie co, no, tak jak Nasz e-commerce no to jest najprostsza rzecz, podczas każdego zamówienia, logowania, gdziekolwiek może, możesz pytać, czy chcesz być dopisany do newslettera tak? i to jest naj, najlepsza rzecz chyba pod słońcem. Mm -hmm. Oczywiście na stronie głównej możliwość zapisania się to, to też yy, oczywistość. No i coś, czego, co my, czego my nie robimy tak naprawdę tak na stałe, a dużo sklepów to robi, tak naprawdę większość, I, yy, to jest po prostu danie jakiegoś beneficu za zapisanie się do newslettera. Czyli zapisujesz się do newslettera, dostajesz 10, 20, 50 zł do wydania. Tylko to jest stricte e-commerce, tak? Mhm. E... No, w przypadku innych firm, innych usług, dajże buka. Dokładnie, można coś dawać. No My, my też tak jakby na każdym, w każdym miejscu, gdzie zbieramy od kogoś adresy e-mail, pytamy Nie uważacie, że ta opisać. metoda fałszuje kompletnie waszą bazę, w sensie czyni ją mniej cenną, a nie bardziej? Bo masz więcej osób, ale masz część takich, które zrobiły to nie dlatego, że chcą otrzymywać w ogóle od ciebie informacje, no. tylko chcą dostać 50 zł. No, tak no, no, ale chcą no, dostać no. 50 zł do wydania u ciebie. Czyli no chcą je wydać, tak? I pewnie jakby mieli 50 zł to zakupy warzywniaku, też by je wzięli, nie? Mm. Więc jakby ty nie do końca... Na drugiej wiej to nie jest... Że jednak ten haczyk, znaczy te od, wiesz, postawienie ptaszka, że chce, jest jakimś aktem woli. Tak, tak. Wiesz? No, wiesz szczególnie, szczególnie właśnie w dobie... No, kurczę, spam cały czas istnieje i nawet mimo świetnych filtrów cały czas go... Nie wiem, czy wy też, ale ja dostaję cały czas spam. Może już nie taki chamski typu Viagra i tak dalej, nie, nie, ale te właśnie dla mnie spamem jest te, te maile, o których mówiłem, wysyłane tak po prostu e... z ofertą, szczególnie przez czasach kryzysu. Dokładnie, więc no, ja też, jak, jak chcę prywatny adres mam podać do newslettera, to myślę o tym wie, wiele razy, zanim kliknę ten, tego tika, czy, czy mm. na pewno to chcę mm. zrobić. A powiedz mi, czy jest właściwie taka zasada, podobna jak w Facebooku, gdzie jeżeli masz zbyt dużo fanów, ale do końca się nie lubią, to jest ryzyko, że sporo z nich do. E, oznaczycie jako spam na Facebooku i wtedy pokaże się twój e i generalnie nie docierasz nawet do tych, których powinieneś docierać. Czy tak jest z mailem, jeżeli rozwadniasz swoją bazę i na przykład faktycznie tego nie robisz, ale dajesz te 10 zł, czy może być tak, że te, te osoby faktycznie, wiesz, skuszą się, ale później jednak odznaczą twój e-mail i Gmail, na przykład serwery Gmaila stwierdzą, że a jednak ten Czyli, mail jest, no to jest wiesz, spama, spamerski. To, to są dwa rodzaje. Jeżeli ktoś klika u ciebie na, w newsletterze na dole, kliknij, Klikisz, żeby ktoś jest okay. newslettera, to jestem pewien, że Gmail nie ma jak w ogóle sprawdzić no, tego i to jest tego oczywiste. Oczywiste. Ale jeżeli więcej no, tak niż właśnie. x osób kliknie, że jesteś spamem, to jesteś w poważnej dupie, bo po, po, no jestem pewien w mhm. że Gmail działa tak, że jeżeli określona liczba użytkowników i każdy z to po prostu lepszy. Jak się ja dostaniesz ja do Plunk File, to jesteś martwy. Ja tak samo jak, jak dostaniesz się do spamerskiej... Um, puli, IP... E... Co się czasami przypadkowo... Absolutnie. Zdarza. Bardzo dużo osób pomył tam i już nigdy więcej z tej domeny, z tego miejsca, z tego no. serwera nie skorzystają. Muszą, się wszyscy, muszą wszystko przenieść gdzie indziej i zacząć od początku, bo nie istnieją. Koniec. Są w czarnej dziurze internetu. Ja też tak pomyślałem teraz, że to jest dobra... Hmm. Znaczy dobra, w sensie jeżeli ktoś chce zaszkodzić bardzo jakieś marce komukolwiek, Myślę, że Google jest sprytniejszy niż myślę, je, jakakolwiek jedna... Ta. Musiałbyś jakby, jakby moim zdaniem musiałbyś z kilkudziesięciu zakresów IP to robić to i tak. zrobić to setki razy, żeby w końcu hmm. trafić do tej nieodwracalnej listy. Bo myślę, że oni też badają to wiesz... No ale też pewnie z drugiej strony też jest to bardziej pery użytkownik, jeżeli na przykład 20 osób klika, że ten e-mail jest spamem, I to działa. a ja mówię, tak że nie jest spamem, to po prostu dla mnie nie jest spamem. Tak, także... i to działa, rzeczywiście, dlatego powiedziałem, że czasami dla mnie lata spamu nauczyły mnie, że przyciskam subscribe czasami oznacza tylko to, że spamer dowiedział tak, się, że tak, naprawdę że istnieje. istnieje że dokładnie. Więc ja czasami wolę wrzucić go 10 razy do spamu i Gmail dla mnie jednego uznaje to za spam i nie pokazuje mi tego. Tak jak na przykład, no nieważne, nie będę mówił przykładów, ale mamy w Polsce kilka takich przedsięwzięć, które nas spamują i jakby one wszystkie lądują u mnie w spamie, bo w pewnym momencie już nie miałem cierpliwości. To jest bardzo fajne doświadczenie jest związane z um, niedodaniem nie przycisku, wypisania się z newslettera. Miałem kilka takich ok w sytuacji, w Unia no Europejska chyba to reguluje. moim sprawę, reguluje zadań w wielu krokach, skrawek, tak, a tak, musi się dokonać. W ogóle mm. też krok zapisania się chyba jest, nie wiem, czy to jest już obowiązujące w całej Unii, ale jest dwu, dwuetapowa rejestracja, mm -hmm. czyli po, po zapisaniu się jeszcze musisz kliknąć w link. W tym jeżeli odpisujesz na tego maila spamerskiego, usunęcie mnie z bazy, to potwierdzasz gmailowo, że ten mail jest OK, bo mm -hmm. no nawiązałeś interakcję. No tak. No, tak. To ale otwór. muszę powiedzieć, że spamu nie dostaję. Może nie ale powiem nie, Tak, bardzo dobrze. Bardzo późno przyszedł na <coughs> temat drugich, czyli mailingów. No, już nawet teraz trzeci, tak naprawdę, chyba temat proszę Czy jeszcze coś o mailingach? Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, której nie powiedziałem wcześniej, no. że dla mnie mail jest takim intymnym sposobem na kontakt z ludźmi, których nie mówię teraz o znajomych, tylko na kontakt na przykład z utrzymaniem kontaktu z bardzo ważnymi blogami dla mnie. Ja mam takie trzy blogi, które sobie subskrybuję i dzięki temu, że je subskrybuję, bo no, umówmy się, nie zawsze przeglądam fidli, nie zawsze wchodzę na google midera, nie zawsze na to czas, to jest taki mój sposób, że nie przeganiał ani jednej notki od danego autora I to są trzy blogi, więcej nie jestem w stanie ogarnąć, trzy blogi, które do mnie wysyłają i maile, są to maile wysyłane tak często, jak dostają u nich notki czyli maksymalnie co trzy dni najczęściej, no i to jest super sprawa. Nigdy w tym sposób nie używałem maila w ogóle, gdyby mi to nie przyszło do głowy wszystko mam w rss -a. Ci autorzy akurat. Sami... jeżeli blok nie ma rss to nie będę dozymał wszystkich ich ci blogerzy akurat świadomie wykorzystują newsletter jako... Tak, z, to jest, jest prawda, że jest kilku takich oldschoolowych tak. nieprawdopodobnych autorów którzy mm -hmm. są przekonani do tego, że mailing ma ten charakter właśnie znowu wyrażenia woli w sposób bardzo konkretny A, dlatego, że wpuszczasz mnie do miejsca do którego niewielu osób z własnej woli wpuszczasz, czyli do swojej skrzynki mailowej Prawda. Natomiast nigdy tak nie używa. Wszystko w rejestrach ma. Rozmawiałem sobie z Elan sample, który prowadzi normalnego bloga. Może nie go zbyt często, ale prowadzi sobie normalnego bloga. I on ma taką zakładkę newsletter i on raz w miesiącu wysyła do tych osób, które ma w newsletterze maila z takim update'em, co się ogólnie działo. Jakie są mhm. jego przemyślenia na temat internetu z ostatniego miesiąca. I on tych ludzi przeważnie zna, więc coś do niego zapisał. Może z nim nie można kontakt, mimo tego, że są dla niego osoby obce. Och, to jest super. I to, to w ogóle jest fajna sprawa. Mega value. Mówi, że ma niesamowitą konwersję z tego newslettera, ma tam kilkaset osób i mówi, że nie, nawet do tego stopnia, że ma z tego jakiś biznes z zwykłego Super. newslettera. Nie, to, nie pomyślałem o Nie, bo w ogóle właśnie do takich za, do zastosowań bardzo pro, jeżeli tak, chodzi o consulting, tak, tak, tak, to moim zdaniem, zdaniem newsletter wciąż jest moim zdaniem świetnym pomysłem. Tak. Dlatego, że to jest w pewnym sensie takie wysyłam do ciebie maila. Tak. To jest tak może postrzegane nawet psychologicznie. Tak, tak, masz rację. Ale dlatego też w pewnym sensie uważam, że mailing działa, bo wciąż jednak to jest twoja, Twój inbox. Ja przy okazji chciałem powiedzieć również, że Łebskie Chłopaki również wysyłają newslettera co dwa odcinki. Więc jeżeli chcecie sobie zap e, chcecie zapisać się do naszego newslettera, to zapraszamy. W naszej bazie jest już 30 adresów e-mail, e, możecie być 31. Co wciąż powoduje u mnie niedowierzanie, ale jeżeli jest, jeżeli jest taka forma, przez którą możemy do Was trafić, to jesteśmy tam. <śmiech> tak, więc to, to były nasze tematy, ale chcieliśmy Wam jeszcze oczywiście, jak zawsze, opowiedzieć o e, trzech narzędziach, które zwróciły naszą uwagę w ostatnim czasie z różnych względów. E, ja może zacznę od czegoś, co jest może kontrowersyjnym tematem. E, Aplikacja Vine, należąca do Twittera, która przez kilka miesięcy była wyłącznie dostępna na urządzenia z systemem iOS, wylądowała przedwczoraj, może w poniedziałek na Androidach. I apka jest, moim zdaniem interfejs tej apki, czy też raczej brak tego interfejsu, jest pomysłem doskonałym. Tu muszę bardzo się pochylić. W momencie, kiedy otworzyłem pierwszy raz aplikację, to przez sekundę, ułamek sekundy nie wiedziałem, co mam zrobić, ponieważ nie ma żadnego chromu, nie ma, nie ma w ogóle interfejsu. Naciskasz palcem na ekran, nagrywa się, przestajesz, pauzuje się, naciskasz znowu, nagrywa się znowu, masz 6 sekund dostępnych do wideo i kudos za brak interfejsu. Ja uważam, że w ogóle, patrząc na to na przykład, co Google robi z mapsami, uważam, że następnym naszym etapem w interfejsach będzie tak. brak ich brak. tak że każdy element wewnątrz aplikacji, wewnątrz strony, wewnątrz serwisu będzie musiał odpowiadać nam na nasze zapytania, jeżeli będziemy go dotykać i tak dalej, i tak dalej, tak. Zresztą bardzo dużo osób teraz mówiących o interfejsach o tym mówi, że aplikacja się będzie musiała orientować, co chce zrobić użytkownik. Jest taki świetny przykład a propos tego, że Aplikacje powinny wykrywać, kiedy ktoś wielokrotnie uderza w jedno miejsce palcem, dlatego że to oznacza, że jest zagubione, i powinny wtedy otwierać helpa. Tak? I fajnie jest przykładem tego, kiedy brak interfejsu jest naprawdę świetnym pomysłem, ale jednocześnie, i polecam Wam, wciągajcie na Androida i wrzucajcie swoje 6-sekundowe filmy. Natomiast muszę wam tak ogólnie powiedzieć, że to był moment, kiedy zrozumiałem, że jestem tak przyzwyczajony do zdjęcia jako tej formy, którą chcę coś powiedzieć czy przekazać, nie w sensie wielkiej fotografii, mhm. tylko jestem tak przyzwyczajony do nieruchomego obrazka jako podstawy mojej komunikacji, że nie, nie miałem pojęcia, co mam zrobić z sześcioma sekundami no, wideo. Nie miałem tak po prostu... prostu... Ja z tego, co widziałem, zrobiłeś po prostu sześć zdjęć. Po, po, po Dokładnie. Po Zrobiłem sześć etapów wydarzenia, jakby na wojnie, jak nagrywałem, jak montowałem łebskie chłopaki. Nie miałem po prostu pomysłu, co z tym zrobić. Co jest pewnym shiftem, tak? Dlatego, że znowu w zeszłym tygodniu w This Week in Tech prowadzący mówił, że jego syn powiedział, że nie przeniesie się na androida, dlatego, że nie ma na nim wajna. I że to jest powód. No to już się może I to już się może przenieść, tak. Natomiast... Tak jak mówię, jest to pewna dla mnie bariera. czy Musisz wymyślić ruchomą sekwencję zdarzeń, która się zakończy czymś, co jest jakoś ciekawe. Tak, to też myślę, że widać nawet po tym, co ludzie na fejsie szerują, tak? Jak, Jakie jest procentowy, procentowo zwycięstwo zdjęć nad wideo. że jednak każdy czuje, że jednak zdjęcie wrzucić jest w miarę łatwo i nie mm. musisz się aż tak postarać. Ale żeby wrzucić filmik, który ma sens, to, to nie jest... Zwłaszcza, że słyszę, że ludzie w te 6 sekund potrafią robić how to. Mm -hmm. Jak zrobić to, jak zrobić 6 sekund. Mm -hmm. to jest... Gotuje mi się mózg, naprawdę. Moja kreatywność ma tą gra... Tutaj znajduje swoją granicę i trudno mi jest wymyślić. Natomiast wajnujcie ile wlezie i możecie nam wysyłać, jak macie coś ciekawego natomiast to jest, moje, to jest moja rekomendacja ściągajcie wajna i szalejcie z wideo dziękuję moja rekomendacja dzisiaj będzie dosyć lame chyba jak pewnie po powiecie wy może dużo <śm> <śm> osób które usłyszą słuchajcie <śmiech> yy, showroom przyszedł się na Google Apps niedawno <śmiech> Poniedziałek. <śmiech> kiedy, kiedy Michał to powiedział przed nagraniem zapadła kompletna cisza w naszym studiu nagrań, nie wiedzieliśmy co powiedzieć wcześniej mieliśmy konto, mailo, konta mailowe w home, na home.pl co było jakąś tam konsekwencją wcześniejszego tam nasza firma wcześniej miała tam konto i tak dalej a, a pamiętam moment jeszcze no, z rok temu, kiedy myśleliśmy o tym Google Apps i tam pomyśleliśmy, że to jest dosyć drogie, kurczę, 4 euro za osobę za miesiąc, wiesz, to ja w homie płacę sto parędziesiąt złotych i mam konto na cały rok i nie zrobiliśmy tego i żałuję tego bardzo no i nie wiem, czy nie ma chyba sensu reklamowanie Google Apps, ale tak jakby, nie wiem, jeżeli ktoś nas słucha i kto ma, ma firmę, nawet kilka osób, które mają maile w tej samej domenie i tak jak my głupcy zastanawia się, czy, czy to zrobić, czy nie, to tak, zrobić to. Jest to naprawdę mm, też to, że właśnie, no to, że mieliśmy. Za, korzystaliśmy z Google Docsu przecież, przecież bardzo intensywnie. Korzystaliście, Tak, przykład. Tak, na home? Nie? To no, to nie was, nie, prostu, każdy zimę ma tak? Tak, każdy miał założony, nie, każdy miał założony dodatkowo konto w Google, w Google na adres hmm. też Pamiętaj, Pamiętajcie, że. Account i Google Account to nie były tak, te same, to, to, same to, rzeczy. Dokładnie, i no po prawie. prostu mieliśmy to zrobione, i to, to szerowanie było dużo trudniejsze, tak? A tak, tutaj tak. teraz dzielenie wewnątrz organizacji, dzielenie kalendarzy. No naprawdę, po prostu ja odkryłem nowy świat przede mną. Ja Mówiąc o tym, że w ramach tego redesignu Gmaila teraz, nie wiem czy wcześniej to było, chyba nie, nie widziałem. W momencie, kiedy załączasz załącznik, on cię pyta: chcesz zaszerować coś z mm -hmm. Co oznacza, że raz zaszerowany przez drive'a plik, możesz już zawsze szerować bez tego całego mm -hmm. procesu, tak? Więc jest. Nie, no jest to setka, po prostu stworzone, jest jest stworzone dla firm i kurczę, nie wiem czemu tak późno to zrobiliśmy, też widziałem tam w konfiguracji Google Apps, że jest możliwość do przyporządkowania do pracowników urządzeń mobilnych, tak? Czyli jeżeli mają Androidy, telefony Androidzie, to też jest ta możliwość blokowania ich wszystkiego, więc naprawdę, no, no kurczę, jestem, jesteśmy głupi, głupi, że nie zrobiliśmy tego wcześniej i, i polecam Nie, ale to jest też naturalna przewaga tego, kiedy w pełni odpowiedzialni zarówno za software, jak i za hosting, są przedstawiciele tej samej firmy. Kiedy nie ma tak, że są sklejane dwie różne, dwa różne elementy, tutaj naprawdę widać, że każdy z tych elementów został tak pomyślany, że wiadomo, że zarówno przestrzeń dyskowa, jak i UI, które ją reprezentuje, jest Dokładnie. w jednych rękach. Tak. Jakby, ja muszę powiedzieć, że nie, dlatego zapadła ta grobowa cisza, ponieważ ja sobie nie wyobrażam mhm. jednego dnia w innej sytuacji. Ja używam, mimo tego, że używam e, aplikacji desktopowej do maila, to nie ma znaczenia, bo jak klikam w linki ja do tak kalendarów i tak dalej, to nie ma znaczenia. Kończę w tym samym interfejsie, w tej samej logice i rzeczywiście to ma ogromne znaczenie dla wydajności. Okay. Także Google Apps, tak, i tak, nie zastanawiajcie się nawet sekundy, yy, Wierzcie mi, każde euro wydane tak. będzie zwrócone w produktywności. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <śfielu> myślę o tym, że to nie jest tak dużo, ale wtedy jakoś, porównując to do cen ce hostingu o Polsce, to jest, to jest sporo. Tak, tylko że później kończysz odbierając maila przez Squirrel ale i wtedy zaczynasz płakać nad swoim życiem. Gdybyś to było wcześniej, to miało być to darmo. A to prawda. To ja, prawdziw, prawda ja wciąż jestem... Jest do nas, do, 20, jeszcze, tak. Tak, do 20 osób miał być to darmo. No tak. Na zawsze. Social five, wciąż jest jeszcze na, na darmurzej opcji. Mów mi jeszcze, co jeszcze <laughs> zrobić. Co jeszcze <laughs> mogłeś zrobić, a nie. E, no, no, wcześniej Dawid, ci, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i z tym bardzo ciekaw, co powiesz. Nie, przede wszystkim chciałbym pozdrowić Anię Blecharz, która przypomniała mi o czymś takim jak Springpad. Z tego, co się doczytałem, to Springpad jest startupem, który jest na rynku od 2008 roku. Zgadza się to, jest jeden, bardzo, to jest bardzo stare. To jest jeden z tych startupów, które naprawdę, o których się słyszy co jakiś czas, gdzieś tam do ciebie coś się dochodzi, ale które nigdy to naprawdę nie wypaliły w takim sensie, że nie stały się takim globalnym fenomenem. Jak teraz na przykład dzieje się to tak z jak stało się z Evernote, jak stało się z Pocketem, czy jak stało się z innymi tego typu usługami. Co to właściwie jest Springpad? Ja, ja też przyznaję się, że za dwa lata temu miałem to, ale nie widziałem za bardzo potrzeby korzystania ja z tego. Ja był taki czas, kiedy używałem Springpad na wyłączność. Muszę przyznać. tak. Co to jest specjalnie? Tak, ja Springpad Spec to jest taka aplikacja w HTML5, de facto jest to strona internetowa, jest to taka e-usługa, do której możesz sobie dodawać e, artykuły znalezione w sieci, tak samo jak do Evernota, mhm. z pomoc Evernota. Możesz sobie je kategoryzować je, e, w katalogi, a właściwie u nich to się nazywa notebooks, e, tak samo jak de facto w, w Pintereście. Interfejs ma to bardzo podobny do Pocketa, bardzo fajnie to wygląda i służy to generalnie po to, żebyś mógł sobie zorganizować różne rzeczy, które znajdujesz w internecie ale nie tylko właśnie obrazki, jak ma to miejsce w Pinterestie, tylko wszystko de facto zdjęcia, całe artykuły, teksty jakieś, no po prostu absolutnie wszystko Kilka fajnych rzeczy, które tu jeszcze są w tym w tej aplikacji Możesz sobie sortować główną stronę po moich rzeczach, czyli tak jak jest w Evernote Ja mam swoje rzeczy, które ja strzelowałem Możesz sobie tam porobić kilku znajomych, że oni się śledzą i Ty ich śledzisz, mhm. wtedy widzisz te rzeczy, które Ty zszarowałeś i Twoi collaborators. Albo możesz sobie dać jeszcze dalszy filtr, to po prostu robisz, po prostu filtrując do tyłu, do przodu, tak, tak? me and following, że mogę sobie wybrać mhm. tysiące użytkowników z Springpada i ich śledzić, to co lubię. To jest o tyle fajne, że to jest troszeczkę też, oprócz tego, to nie jest tylko właśnie aplikacja, gdzie magazynujesz sobie, ale jest to cały taki Odgrywasz. serwis trochę jak Twitter, czy jak, nie wiem, właśnie Pinterest, gdzie jest mnóstwo użytkowników, którzy dodają bardzo wiele rzeczy i odkrywasz ciekawe, ciekawe rzeczy. Bardzo mi się to podoba. Dodatkowo jest... Springpad umożliwia również... Specjalne dodawanie rzeczy, takie jak przepisy, jak zakupy, jak filmy, jak muzyka. I on wtedy rozpoznaje, na przykład, nie wiem, z Rotten Tomatoes, że to miało 4 na 5 gwiazdek, po, pobiera pewne... pewien sposób metainformacji, pobiera i przynajmniej na Twoją korzyść. Jest świetny search, tak samo jak wyglądał, czyli nie tylko po tytule, jak w Delicious, tylko nawet po treści całej, którą podałeś. No i dzięki temu, że mam teraz Androida, mogę de facto każdą rzecz z każdej aplikacji kontaktować, springwadować całe, mogę teraz. Jest naprawdę spoko. Póki co jestem tym zachwycony, jest to bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie. Ja intensywnie używałem Springpada swojego czasu i jedyna rzecz, którą ja lubię w Springpadzie, czego nie ma w Google Keep, którego na wyłączność teraz używam, to jest to, ja bym chciał oprócz tekstowej, notatki tekstowej, mieć jeszcze tą to-do, taką, którą mam tylko haczyki, tak? Dlatego, że ona ma po prostu możliwość stworzenia takiego to-do, która jest też tekstową notatką, ale z możliwością odhaczania tego, co już zrobiłem. I, ty, I tyle, tak? To jest rzecz, którą bym chciał. Natomiast jeżeli chodzi o tę social networkową część, moim zdaniem tam jest za mało ludzi, żebyś mógł na wszystkie tematy, jakie Cię interesują, znaleźć ludzi, którzy by o tym szerowali. E, Natomiast świetny interfejs, super aplikacja Androida. Brakuje mi czegoś takiego, nie. ale Evernote nie, jakoś nie sprawdza mi to się jest tak nie Evernote to nie jest zbyt ciężki, Fajnie mam podejście z tymi aplikacjami, sobie po prostu się integruje, ale nie. Bo w... Google Keep potrafi taki. robić tylko tekstową notatkę i heja i dorzucić zdjęcia jako załączniki do tej notatki, tak? To jest i głosowe, ale kto, kto robi głosowo? I... Ja od kilku tygodni teraz taką sytuację, że robimy dużo researchów, researchów w internecie i dużo szukamy ciekawych artykułów, ciekawych rzeczy wyszukujemy, no i to jako narzędzie do tego, żeby fajnie sobie zebrać różne rzeczy z internetu, pogadać o nich, bo są komentarze, możemy z tymi znajomymi sobie komentować te różne rzeczy, no to jest fajna sprawa tak, do researchu super sprawa ja już teraz widzę, że po prostu dodaję sobie różnego rodzaju artykuły tam i sobie kategoryzuję mogę sobie udostępnić potem tej katalogi innym ludziom z zewnątrz mogę podać linka na przykład, tutaj są artykuły wszystkie o social media jest ładny jak jasny gwint i ma bardzo dobre apki dostępne na Androida na pewno nie wiem czy na iOS Tak. też więc jest też przy okazji ładne no, czytamy do powodzenia tak to jest naprawdę stara firma jeszcze za czasów kiedy Google Notebook Google Notebook <laughs> to jest istniało bardzo, z z firmów, bardzo stara bardzo stara jest... bardzo stara firma ze dwa lata ma <laughs> no. tak bardzo ładna, bardzo ładna ja szczerze mówiąc dopiero teraz zobaczyłem te socialowe, ale tak jakby mówię trochę um, mm -hmm. może design na przykład jak patrzę na, na tę stronę tak są myślę że może designu akurat tam może być sporo mm -hmm. um, jest sporo My... przepisów na przykład do więc... Przepisy, Polecamy jest. do sprawdzenia. Spring Tak scenę. jest. Dobrze. Okay. To na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękujemy, dziękujemy Wam bardzo tak. za Wasz czas. Eee, a z wami Dawid Paha Social DS i New Agency. Kamil Dziadkiewicz, Social.pl i Agencja Social5. I Michał Judas Shaurun. Dzięki.